Minęła godzina 11, a my rozpoczynamy audycję Masz 3 Życia, czyli audycję o grach wideo. Dzisiaj witam się z Wami jak zwykle Miłosz Szymczak. I Adam Berdzik, witam serdecznie. I dzisiaj w audycji poruszymy temat gier trudnych. Gry są zazwyczaj dzisiaj dość łatwe, chociażby z uwagi na to, żeby mogły trafić do sporej rzeszy odbiorców, z których nie wszyscy przecież są profesjonalnymi graczami, nie wszyscy spędzają wiele czasu nad grami, a więc bardziej w grach chodzi dzisiaj o to, żeby móc przekazać graczowi całą historię, chociażby to miało być... Naprawdę banalne, typu przejście z punktu A do punktu B, jak to bywa w grach typu Walking Simulator. Natomiast gry trudne to początek właściwie historii gier i dzisiaj również takie tytuły można odnaleźć i można odnaleźć fanów, którzy w takich tytułach się rozmiłowują i mówimy tutaj na przykład o jednej z najnowszych produkcji, czyli o Sekiro Shadows Die Twice, czyli takim Soulslike'u który jest naprawdę bardzo wymagający i o którym już krążą słuchy, że gracze chcieliby uzyskać w tej grze tryb łatwy, no bo nie wszyscy jednak mają na tyle cierpliwości, żeby móc się z tą grą zmierzyć. Ba, nawet w internecie powstała swego rodzaju ankieta, w której, w której byliśmy rozpytywani, my jako gracze, czy faktycznie to Sekiro jest dla nas za trudne, a jeśli jest za trudne, to czy powinniśmy wprowadzić tryb e, łatwego grania. I o tym, jak to się dalej potoczyło, dowiecie się z dzisiejszej audycji. Gramy do 12. Gry łatwe, gry trudne, e, poziom trudności, właściwie e, w dzisiejszych czasach wydaje nam się, że gry robią się zbyt łatwe ja Przynajmniej takie jest ogólne, e, ogólne wrażenie jeśli chodzi o, e, o producentów gier i o to jak my jako gracze odbieramy e, różnego rodzaju tytuły No i właśnie teraz pojawił się problem, bo mamy taką sytuację, że gry stają się dzisiaj coraz łatwiejsze, trafiają do coraz szerszej publiczności, a tymczasem, kiedy zaczynała się cały szał na gry komputerowe, czyli powiedzmy lata 80., kiedy pojawiły się pierwsze, no nie wiem, jakieś sprzęty do grania takie nieco poważniejsze, to gry były krótkie, musiały być krótkie ze względu na ograniczenia sprzętu, ale wynagradzały ten czas grania chociażby poziomem trudności, bo na przykład Mario, tak? Mówiliśmy tutaj o Mario, które w dzisiejszych czasach speedrunnerzy potrafią przejść a chyba w niecałe dwie godzinki zdaje się, a takiemu normalnemu, średniemu graczowi, na przykład takiemu jak ty i ja i wy drodzy słuchacze też, chociaż jeśli jest, was, jest wśród was jakiś profesjonalista, to dajcie nam znać na Facebooku, już taką grę typu Mario musieliby przechodzić godzin około 15-16. Nie wiem, o której Mario mówisz, bo jeżeli mówisz o Super Mario Bros, to ja się kończy w jakieś dwie minutki, a nie godzinki. Przynajmniej tak to robią speedrunnerzy, którzy korzystają ze wszystkich możliwych haków dostępnych w tej grze. Ale tak, Mario nie jest grą najłatwiejszą, chociaż, jak ja pamiętam, za dzieciaka to, to, to raczej nie było problemu z tym, żeby po kilku próbach móc ukończyć te wszystkie 8 razy 4 światów, jeżeli ktoś akurat szedł przez wszystkie po kolei. Natomiast jest taka zabawna anegdota związana z tą serią, bo Druga część Mario, czyli Super Mario Bros. 2, e, która okazała się e, początkowo w Japonii, nie wyszła w tym samym czasie w Ameryce, ponieważ e, twórcy czy, czy wydawcy tej gry po amerykańskiej stronie stwierdzili, że będzie ona zbyt trudna dla graczy i przez to być może się nie sprzeda, a sfrustrowani gracze tylko będą wystawiać jej negatywną opinię, dlatego specjalnie na amerykański rynek powstało zupełnie nowe Super Mario Bros. 2, natomiast to japońskie ukazało się jakieś kilka lat później już w jakiejś takiej kompilacji pod nazwą Super Mario Bros. 2 Lost Levels, czyli zagubione poziomy i faktycznie wtedy gracze mogli dostać do rąk ten oryginał, którego Japończycy się nie bali, natomiast no ludzie z po zachodniej stronie świata jednak może by nie mogli nawet z nią zmierzyć z uwagi na jej trudność. No chyba problem też był taki, że gry były bardzo drogie wtedy. Oczywiście nie, żeby teraz były nie wiadomo jak tanie, ale e, wtedy wydanie powiedzmy 80 dolarów jakby w, w, o wartości dolara z lat 80. to była naprawdę e, nie mała kwota i proszę sobie wyobrazić, że ktoś dostałby raptem za tą cenę, którą można było wtedy, nie wiem, pół domu kupić. No, znaczy oczywiście żartuję sobie tutaj, ale to była dużo większe pieniądze niż 80 dolarów dzisiaj. Dostajemy raptem dwugodzinną rozgrywkę, czyli tak jakbyśmy sobie poszli do kina, no nie wiem, 3 dolary, 2 dolary mógł kosztować bilet w latach 80 do kina, a za taki sam, za ta, ta, taki sam długość jakby tej, tej rozrywki tutaj byśmy zapłacili taką samą kwotę, no nie do końca się to sklejało chyba, bo jeszcze trzeba było oczywiście zainwestować sam sprzęt, sam konsolę, komputer i tak dalej, i tak dalej. No tak, wtedy trudność gry również sprawiała, że stawała się ona dłuższa, że niektóre poziomy trzeba było do niektórych poziomów trzeba było podchodzić nawet kilkukrotnie, dlatego też ta trudność była czymś naturalnym w tamtych czasach, ale zmniejszała się wraz z tym jak gry stawały się dłuższe fabularnie. Sprzęty mogły obsłużyć coraz więcej różnych fabuł i historii i lokalizacji w grze, więc tak naprawdę gry się wydłużały nie poprzez poziom trudności, a raczej przez historię, fabułę i cokolwiek sobą reprezentują, a gry stawały się też dzięki temu łatwiejsze i dzięki temu również dostępne dla większej rzeszy odbiorców, którzy różniowali się tych tytułów, widząc wcześniej jak ktoś, ktoś nie wiem, na automacie mucił jakieś bardzo trudne tytuły. Teraz właściwie te gry trafiały, trafiały pod strzechy i każdy mógł się za nie zabrać. Dzisiaj gry stają się po rozrywką dużo bardziej masową, a przez to muszą być dużo bardziej dostępne. Nie tak jak na przykład kiedy to cała ta nasza branża raczkowała, że to właściwie było, te gry docierały do pasjonatów, tak, do geeków, do nerdów, nazwijmy się w ten sposób, nie były taką masową rozrywką, jaką są dzisiaj i wtedy można było troszkę zwiększać ten poziom trudności, właśnie wydłużać graczom w ten sposób rozgrywkę, bo to byli naprawdę pasjonaci, którzy nie, nie, też nie za bardzo mieli w czym wybierać, także albo, albo przychodzili tą grę kilkanaście, czy próbowali ją przejść na kilkanaście sposobów, bo, bo była taka trudna, albo... Właściwie no, musieli skończyć z graniem, tak? bo e, tych tytułów nie było, a dzisiaj właściwie możemy przejść sobie zobaczyć e, dwa, pierwsze trzy poziomy jakiegoś danego tytułu i powiedzieć, a to nie dla mnie. No i odpalamy Steama, Uplaya czy jakąkolwiek inną platformę i zmieniamy tytuł i nie mamy z tym najmniejszego problemu. Także tak, dzisiaj gry robią się e, dużo łatwiejsze i mniej więcej, za chwilę sobie porozmawiamy mi, między innymi dlaczego poziom trudności w grach to temat, który dzisiaj poruszamy w audycji Masz Trzy Życia, bo doszliśmy do wniosku wspólnie, ale nie tylko one, bo przecież cała społeczność graczy wydaje się stwierdzać, że gry są dzisiaj coraz łatwiejsze, albo wręcz banalnie łatwe. No doszło nawet do takich absurdów, że otrzymujemy, no nie chcę nic z tym tytułami umniejszać, ale otrzymujemy też takie gry... Umniejszmy, umniejszmy. <grych> które po prostu nie wymagają żadnych umiejętności do przejścia, są to po prostu interaktywne filmy, no niektóre są wybitne. Ty ty tytuły typu Heavy Rain albo czy... Albo Detroit. Detroit, e, Become Human, ale też są takie walking simulatory, które rzucają nas do piaskownicy, w której jedynie możemy chodzić i zwiedzać, chociaż też były takie fajniejsze jak np. Gone Home z ciekawą historią w tle, no ale słyszmy prawdzie w oczy, te gry nie wymagają od nas niczego, żadnej, żadnego refleksu, żadnej zręczności i najczęściej też żadnego pomyśląku, co wcześniej miało miejsce na przykład w przygodówkach, gdzie niektóre zagadki były wręcz kosmicznie trudne i gracze potrafili spędzać nad jakimiś tytułami, nad jednym miejscem w grze tygodnie, żeby w nocy coś im się przyśniło i nagle pomyśleli jak to można rozwiązać. Dzisiaj mamy dostęp do internetu, możemy wszystko sprawdzić czy to na YouTube, czy gdzieś w jakichś poradnikach, ale mimo wszystko faktycznie te gry dzisiaj stają się łatwiejsze, chociażby po to, żeby nie musieć się nad nimi wysilać. No trzeba też pomyśleć, że jednak lata mijają i o ile powiedzmy w pokoleniu 30-latków komputer w domu za dzieciaka to nie była taka oczywistość, a właściwie należałoby powiedzieć, że wybrane jednostki miały komputer jeszcze nie wiem, w podstawówce albo coś takiego, dopiero później to, to się pojawiło, no i... Jeśli mamy na przykład o, dzisiejszych milenialców, tak, urodzonych po 2000 roku, to właściwie komputer w domu to jest e, no, tak standard, tak? Właściwie. Może bardziej telefon w domu, bo smartfon, bo komputer to nie jest też taki e, powiedziałbym... No to chociaż laptop, powiedzmy. Laptop, no, ja, tak. jakiś, mhm. Jakiegoś rodzaju sprzęt faktycznie, w którym można e, coś podziałać, no to nie ukrywajmy e, powiedzmy taki ja, który pierwsza spada trzymał w ręku w wieku nie wiem, 14-15 lat, e, to taki dzisiejszy dziesięciolatek, no to z padem w ręku można powiedzieć, że się troszkę urodził, tak? E, bo możliwe, że w domu od, od zawsze jest konsola jakiegoś rodzaju, no bo tato, albo mama sobie lubi pograć, no bo e, czemu nie? Także dla nich to już jest e, standard, tak? Nie muszą się uczyć tej całej klawiszologii. E, w ogóle sama klawiszologia, jeśli chodzi o system kontrolowania gier, się znaczą, znacząco e, ułatwiła, tak? Mamy do wyboru różnego rodzaju pady, mamy specjalne gamingowe klawiatury. Oczywiście to jest bardzo mały, u, czy to jest jakiś ułamek procenta, ale jednak e, na pewno zwiększa komfort, a przy to e, nieco ułatwia nam po prostu samą rozgrywkę. W ten sposób. No i nie da się oczywiście też ukryć, że w dzisiejszych grach bardzo często, oczywiście nie we wszystkich, ale właściwie jest to no, spotykane na porządku dziennym, mamy coś takiego jak auto autosejf. Albo tak? w ogóle save Przypomnijmy, że w czasach na przykład nes gdzie mamy chociażby to Mario, no, tam nie można było gry zasejwować, więc albo zapisać stanu gry, więc albo spauzowaliśmy ją i, nie wiem, zgasiliśmy telewizor, mając nadzieję, że nie będzie tam przerwy w dostawie prądu w tym czasie, albo, no, tłukliśmy grę od z początku do końca, aż jej nie ukończymy. No też były takie realia. Dzisiaj oczywiście wiele gier można zapisać w dowolnym momencie. E, większość z nich e, nawet robi to za nas w ogóle, więc nie musimy się przyjmować, że za, za chwilę zginiemy. No ja pamiętam jak w Maxie Payne, gdzie autosave chyba nie było takiego... E, w sensie tam był save co poziom na przykład. Tak jest. Więc tam ja co chwilę wciskam F5, e, żeby... Gdyby coś się za rogiem stało strasznego, żeby móc... To tak zachowawczo. Zachowawczo, zachowawczo. tak. No trochę przesada to była, bo też mi się wydaje, że trochę to psuje, rozgrywkę i to wyzwanie staje się właściwie niczym, skoro mogę cofnąć się o dwie sekundy i jakoś inaczej się, wiedząc, że tam już ktoś stoi na przykład za rogiem, a nie zgadując, czy ktoś tam będzie czy nie. Ja dzisiaj też się po prostu troszkę inaczej gra, jako my, jako gracze jesteśmy nieco inaczej ukształtowani przez wydawców i producentów, bo dzisiaj jakby już nie mówię o e-sporcie, ale między graczami pojawia się na przykład rywalizacja, że kto szybciej przejedzie dany tor, na przykład w Need for Speedzie, albo w jakimś luter shooterze, powiedzmy The Division czy Antem wydropi, czyli wypadnie mu jakiś przęt i gracze bardziej jakby, o, mój kolega znalazł w tej misji to i to, to ja też chcę zrobić tą misję, jeszcze uzyskać więcej punktów od niego i w ten sposób może też dobędę ten wartościowy przedmiot do mojego ekwipunku i w ten sposób już jakby przechodzenie samej gry, ok, jest istotne oczywiście, ale jak pokazują badania, bardzo Wielu graczy nie kończy gier właściwie. To są jakieś dziesiątki, jeśli chodzi w procentach oczywiście, które ostatecznie te gry gry kończą. Właściwie nie ma takiej. No, oczywiście e sport to jest osobna bajka, ale tutaj w tym wypadku bardziej chodzi o tą interakcję między, między graczami i wszystkim chciała, w te gry chciałby wszystkim umożliwić zdobywanie konkretnego lutu, albo konkretnych samochodów, albo konkretnych broni, w zależności od czego co gracie. I to nie może być specjalnie trudne, bo na przykład jeśli, dajmy na to, ty byś sobie przeszedł e, dany, dany etap i byś zdobył broń dającą ci przewagę, no to ja też chcę przejść ten etap, też zdobyć tą broń, a nie może to się okazać za trudne, no bo musimy obydwaj, podejrzewam, ten etap ostatecznie skończyć, żebyśmy byli na podobnym poziomie, nie pokazała się frustracja i tak dalej, i tak dalej, także e, z jednej strony fajnie, że dużo więcej ludzi gra, no bo mamy dużo więcej tytułów, z drugiej strony, no jednak e, ta, ten poziom trudności, o ile wam na nim oczywiście zależy, e, no to musi zostać dostosowany do tego najsłabszego e, powiedzmy gracza, tak? Czyli średniego gracza nazwijmy. Tak? tak, myślę, że wydawcom właśnie chodzi o to, żeby ten poziom był, e, żeby umiejętności się nie liczyły w grach tak bardzo jak e, może szczęście, a, albo nawet czas spędzony czas, w czas, w czas tak? Więc więcej dzisiaj się grinduje w tych takich e, multiplayerach e, jakichś MMO, e, więcej czasu trzeba spędzać nad samą grą, a nie trzeba się specjalnie wysilać, bo gdyby było tak, że ktoś, kto jest faktycznie dobry w grach, e, mógłby bez problemu zniszczyć kogoś, kto dopiero tam zaczyna, no to by się gracze wszyscy szybko wkurzyli jeżeli by przestali w to grać, a jeżeli szanse są w miarę równe, w miarę jakiś się rozkłada ten ciężar na czas spędzony nad grą, no wtedy chyba się robi troszkę sprawiedliwiej, przynajmniej dla tych graczy o mniejszych umiejętnościach i przez to zostają oni z grą dłużej. W temacie trudnych gier okazuje się, że e, taka miałkość, czy właściwie ten jeden stały, równy, średni poziom e, przeznaczony dla wszystkich, tak żeby i 10-latek, i 25-latek mógł sobie e, zagrać, nie wszystkich satysfakcjonuje, bo ile ten 10-latek, no to oczywiście będzie miał zabawę, no bo pokonał bossa, ile ten 25-latek, czy dojrzały gracz nazwijmy go, e, będzie powoli czuł niedosyt, skoro e, gra nie stawia przed nim żadnego wyzwania, właściwie e, wszystko pila się na grindzie, czyli właśnie na tym e, powtarzaniu, powiedzmy, ciągle tych samych y, y, rzeczy, czy tam aktywności, żeby żeby sobie zwiększyć poziom, y, to się może okazać nudne. Oczywiście są grindy fajne i są grindy y, niefajne, jeśli chodzi o fajnego, to antem jeśli widzieliście, to na pewno y, tam dobrze im w, y, z tym grindem y, nie poszło, ale jednak trzeba powiedzieć, że y, o ile o ile oczywiście te masowe gry, czy myślę o grach Ubisoftu, czy o Uplay, czy o Electronic Arts, są, to są właśnie takie średniaki, oczywiście możemy sobie zwiększać e, poziom trudności. E, to jest na rynku kilka gier e, dedykowanych właśnie tym, e, no nie wiem, nie, nie nazwę ich frustratami, ale tym właśnie bardzo, bardzo skoncentrowanej grupie graczy, którzy, e, którzy pragną umierać tysiąc razy w ciągu jednego e, przechodzenia jednego poziomu, tak? Którzy są szczęśliwi, kiedy jakiś potwór po prostu na jedno uderzenie ich zabija. Tak, którym jest po prostu za mało, którzy szukają jakiegoś wyzwania to dla nich powstają takie tytuły jak na przykład e, Super Meat Boy, który swego czasu poruszył całym światem, bo to jest taki powrót do klasyków, bardzo klasyczna platformówka, ale bardzo trudna, każdy poziom kolejny jest coraz trudniejszy, a jeżeli chociaż raz e, trafimy w jakieś e, coś, co nas zabija, no, to zaczynamy całość od nowa, tak samo zresztą, które również e, no, były poziomy często nawet jakieś budynki dwupiętrowe, wiele, dużo sporo pokoi, wystarczy jeden strzał w nas i zaczynamy całą zabawę od nowa. Mi się zaraz przypomina taka gra e, bardzo swego czasu popularna, bardzo prosta, w ogóle korzystała z asetów Mario, e, nie wiem czy kojarzysz Flappy Birds. E, to tak. była taka gra, którą właściwie się klikało Jeden tylko guzik w odpowiednim tempie I leciliśmy statkiem, który musiał Statkiem ptaszkiem, który musiał omijać Albo wystające z dołu rury Albo wystające z góry rury Które właśnie pochodziły z Mario Właściwie przeniesione 1 do 1 e, Facet koreańczyk, który to stworzył to e, Zajęło mu to dzień chyba e, Czy dwa dni stworzenie takiej bardzo, bardzo Prostej gry, ale okazało się, że no, Wybuchło to e, niesamowicie Miliony o, miliony ściągnięć na telefony Miliony właśnie. klonów a, miliony klonów to swoją drogą, tak? Bogina został zamknięty, twórca twierdził, że e, no coś jest nie tak, nie wiem, czy zabierał czas ludziom, czy coś w tym stylu, ale ta gra miała ogromny potencjał na zarabianie i mimo wszystko została ściągnięta ze sklepu przez samego autora. Tak jest, taki miał e, swój dziwny pomysł, ale faktycznie była to jedna, jedna z trudniejszych gier, pamiętam, że nawet ludzie na różnego rodzaju forach internetowych, czy, e, czy powiedzmy na ingagu czy quake'ach, to było, e, było pisane o tym Flappy Bird, że to jest faktycznie e, bardzo trudna gra, a jednocześnie bardzo e, bardzo prosta i bardzo, bardzo wciągająca. Gracze sobie również sami zwiększają poziom trudności, czasami jeżeli się da. Ja pamiętam, że w Diablo II wpisywało się w konsoli polecenie, które sztucznie dawało grze do, do zrozumienia, że jest nie 8 graczy, a nie jeden. Przez to wszystko właściwie było 8 razy trudniejsze, ale też są na przykład takie tytuły, które na dzień dobry są dość trudne. Na przykład powstało już nawet takie określenie jak Souls-like, na, na gry, które mm, właściwie polegają na tym, że idziemy od poziomu do poziomu, w każdym walczymy z jakimiś bossami i, i, i ci bo ci bosowie, jeżeli tak to można nazwać, są bardzo, bardzo, ale to bardzo trudni do pokonania i właściwie e, rozgryzienie jak zabić chociaż jednego z nich, zajmuje często e, nawet kilka dni, no i oczywiście wymaga ogromnej zręczności, planowania, e, uników i tak dalej. Ale to mało powiedziane, ja widziałem nawet takie sytuacje, że gracze wykorzystywali nie, nie tyle co błędy w grze, ale powiedzmy środowisko i, i skrypt, który zostały te postacie, główni bosowie e, zapisani, że oni określone ruchy wykonywali w określonym e, momencie, I na przykład e, niektórzy gracze podchodzili do krawędzi mapy gry, e, ten boss na przykład machał mieczem czy młotem i akurat wykonywał krok, który sprawiał, że spadał w tą przepaść. E, no i też oczywiście to było zaliczone jako ten przeciwnik pokonany, chociaż żeśmy go nawet nie dotknęli palcem e, i, na, i na właśnie różnych forach związanych e, z Dark Soulsem czy w ogóle tego typu grami pojawiło się, że to, no to jest oszustwo że tak się nie powinno robić, ta gra nie została stworzona po to właśnie, żeby, żeby tutaj oszukiwać. Nie mówię o speedrunnerach, tak? bo oni muszą korzystać z tego rodzaju my, myków, bo to jest jakby powiedzmy ich rodzaj gry, ale faktycznie gracze, którzy korzystali z niedociągów właściwie w grze byli bardzo, bardzo mocno przez resztę społeczności piętnowani. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dużo gier na szczęście oferuje możliwość skalowania sobie poziomu trudności. Tak każdy, nie dla każdego w przypadku chociażby Wiedźmina 3, walka godzinna z jakimś bossem była satysfakcjonująca, a dla niektórych faktycznie była. My żeśmy właśnie tutaj poza anteną rozmawiali, żeśmy obaj Wiedźmina przeszli na normalnym trybie. że nawet powiedział, że chyba może nawet na łatwym, ale aż na łatwym to nie jest. To wie, Wiedźminie że... to było tak fajnie określone. Ja pamiętam jeszcze czasy w Wolfensteina 3D, gdzie poziom trudności były jakoś tak zobrazowane, że ten twarz głównego bohatera, która zawsze jest na ekranie, to był na przykład ubrany w kubraczek niemowlaka. to już od dumie? Nie, Doom? to Wolfenstein miał takie poziomy trudności, może, które faktycznie. nas wyśmiewały wręcz, jeżeli mieliśmy ten poziom z, nie z niemowlęciem. E, tak, w tak Wolfensteinie, przepraszam, tak, masz rację. Ale mnie też one się nazywały jakoś tak, że. A nie, aż tak źle chyba nie było nie, Ale było tak, że ten najłatwiejszy to był po prostu przygoda. Nie tak, ma wyzwania, tylko przygoda. Tak, była sama przygoda, i, i to jest też jakby znak naszych czasów, że gry teraz mają fajniejsze przygody, i niektórzy po prostu chcą. E, w tym, interaktywnie film, w tym interaktywnym filmie uczestniczyć, a nie specjalnie tam e, bawić się właśnie w te, e, w te poziomy. Ale tymczasem właśnie jeśli mówimy o Wiedźminie, no to w ten najwyższy tryb, czyli hej, marsz, marsz Śmierci, Death March, e, to, była naprawdę, e, to było naprawdę wyzwanie. Ja e, no ile, jakiejś ogromnej satysfakcji z takiej gry nie mam, ale sprawdziłem sobie chociażby dla własnego, e, m, dla własnej satysfakcji, czy to jest w ogóle, czy to mnie interesuje. I o ile w normalnych walkach, czyli na tym normalnym trybie nie musiałem, nie wiadomo jak specjalnie się przygotowywać do walk z potworami, po prostu szedłem na żywioł i jakoś to... Byle dobry miecz wyjąć. Tak, mie mieczem, mieczem je ciachałem i było po, po problemie. Tymczasem w najwyższym trybie Wiedźminie bardzo, bardzo istotną sprawą było czytanie bestariusza, czyli tam, gdzie mieliśmy napisane, jakie te potwory są, jakie mają silne strony, słabe jakie punkty, mają tak? słabe punkty. Następnie niezwykłym elementem było odpowiednie na oliwienie miecza, tak? Mieliśmy Małego stosować różne oleje, które dają nam różne bonusy albo przeciwko czemuś tam, albo od czegoś do ognia, tak. albo obrażenie jakieś tam. Który znak jest odpowiedniejszy na dane stworzenie? Dokładnie, dokładnie. Czyli to nie było już takie, że tak powiem, zwykłe siepanie guzikami, ja gram na padzie, także hmm. się panie po prostu mieczem. E, tylko na tej walce trzeba było włożyć w to no tak jak prawdziwy Geralt przygotowujący się w książkach e, do walk, to nigdy, rzadko kiedy było tak, że on chodził, rozwalał e, płyt, nie wiem, strzygę czy coś jakąś innego. strzygę i powiedział, dobra, dzięki, tu jest mój, dawajcie kasę, tak? Tylko e, wiemy, że to było przygotowanie, pójście na przykład, jeśli mówisz o strzydze, to. Tak, bo się położył e, się do zamku, dokładnie, wypicie odpowiednich eliksirów, e, poczekanie na ich efekt e, i powiedzmy, że gra faktycznie e, e, oddaje te. te te same jakby właśnie walory, powiedzmy, przygotowawcze co, co książka, ale no tak jak mówię, walka z taką strzygą na trybie normalnym trwała 15 minut, może 20, tymczasem na tym najwyższym trybie to trzeba było naprawdę ją siekać z godziny i jeszcze nie dać się ani razu trafić, bo oczywiście cała zbroja, całe życie natychmiast spadało. Taka trudna by się nie wydawała na przykład gra, która wygląda jak bajka wzięta z Disneya to lat tak, 30 -tych, tak jest. bo mówimy tutaj o Cuphead, które zmierza, już jest w sumie na Switchu, co też się tam bardzo fajnie odnalazło, naprawdę. To jest jedna z lepiej sportowanych gier na Switcha, bo jest idealna, ma super wydajność i tak dalej. W każdym nie, razie... Nie jest nie wiadomo jak wymagająca gra, jeśli chodzi o sprzęt chyba. To ona, no mimo i... wszystko, no postarali się twórcy i na Switchu się w nią bardzo miodnie gra. W ogóle się w nią bardzo miodnie nie gra, muszę ci powiedzieć, ale to jest naprawdę wyjątk wyjątkowa gra chyba, należałoby o niej powiedzieć, bo faktycznie, tak jak wspomniałeś, grafiką nawiązuje do stylu Disneya, czy w ogóle sposobu, w jaki się robiło bajki w latach 30 może 40 poprzedniego wieku i właściwie tak odpalając tą grę, myślisz sobie, no jaka słodka, fajna, ciekawa platformówka, to na pewno będzie ciekawe kilka godzinek spędzonych tutaj, sobie przejdę i będzie po sprawie tymczasem Hey, absolutnie nie dajcie się zwieść wyglądowi, ta gra e, no, zmiesza was w błotem, podepcze i zostawi w ogóle e, umierającego na noc e, naprawdę jeśli lubicie wyzwania i to takie zręcznościowe wyzwania, bo na tym Cuphead tutaj polega, no to się szykujcie na kilka naprawdę ładnych godzin spędzonych z, na, czasami nawet tylko z jednym pojedynczym levelem, bo gra jest naprawdę wymagająca. Tak samo wymagający jest na przykład Celest, który jest indykiem, który już zdobył sporo nagród w ubiegłorocznych plebiscytach, a który też ma dostać niedługo dodatek, który prowadzi jeszcze kolejne, jeszcze trudniejsze poziomy, które są naprawdę wyzwaniem dla graczy, którzy już tę grę ukończyli. No, tak samo trudne na przykład jest Hollow Knight, który jak wiadomo jest grą typu roguelike, no a to już jest już cały gatunek chyba poświęcony tym, którzy lubią nad tytułem spędzić sporo czasu i o nich opowiemy wam za chwilę. Trudne gry to temat w dzisiejszej audycji Masz Trzy Życia, bo są takie tytuły, które faktycznie wyciskają z graczy siódme poty, a mimo to e, wielu ludzi je lubi i sprzedają się bardzo dobrze. E, no ostatnio aferę strasznie rozkręcił tytuł Sekiro Die Twice, e, so Shadows Die Twice. E, no to jest typowy souls -like, który właściwie sprawia, że przy każdym bossie w tej grze spędzamy długie godziny, nawet mając już obejrzane wszystkie tutoriale i filmiki na YouTubie, e, no powtór powtórzenie wszystkich możliwych sekwencji Ciosów, uników roz... Właściwie Rozpracowanie taktyki każdego bossa Które zresztą się zmieniają też w trakcie samej walki No to wszystko wymaga od nas sporych umiejętności no i ze częściowych i jakichś umysłowych dlatego gracze, którzy chcieli pograć w Sekiro, a jednak nie czuli się na tyle dobrze w nie bo w Sekiro tytuł, się nie idzie pograć, tak? Nie idzie się też czuć do, dobrym w tym tytule w każdym razie są tacy, którzy stwierdzili, że chcieli też by do tego podejść, więc złożyli petycję do twórców gry o to, aby prowadzili taki tryb easy dla, dla tych wszystkich, którzy chcieliby po prostu przejść tę grę w trybie, nie, w trybie przygody jak w Wiedźminie. No i oczywiście bardzo znaczna część społeczności powiedziała, że no panowie, panowie, panowie i pani nie stuknijcie się w głowę, ta gra ma być trudno. Jeśli wam nie, chce, nie chcecie grać w trudne gry, to sobie zagrajcie w Sims'y, albo, e, albo w coś jakiegoś, nie wiem, w Tetris'a, y, chociaż Tetris'y też tak łatwo nie jest. W każdym razie e, bardzo, bardzo głośna społeczność e, powiedziała, że słuchajcie, no, no nie, no zostawcie nam jakąś trudną grę, my też jakby jesteśmy graczami, chcemy sobie, e, lubimy się, że tak powiem, e, tutaj pastwić nad grą, powiedzmy, czy, albo dawać się poniżać grze właściwie w przypadku e, Sekiro i w internecie powstała petycja, do wydawców, do twórców gry że powiedzieć, że faktycznie, słuchajcie, nie mamy czasu, my, czyli ci średni, normalni, nie hardkorowi gracze, żeby spędzać na każdym levelu po kilkanaście godzin, a potem i tak zostać zabitym i właściwie wszystko zaczynać od nowa, prosimy, żebyście dodali tryb easy. I na co się okazało, że w tej petycji e, ta grupa graczy, która jest temu zdecydowanie przeciwna, temu, żeby zostawić Sekiro takie, jakie jest, trudne, wymagające, e, m, może nie ekskluzywne, ale dla bardzo wąskiej ostatecznie grupy graczy, bo ci, no, takich graczy jest jednak mniej, którzy e, lubią się e, z tą grą naprawdę ścierać, aż 82% z głosów e, oddanych w tej ankiecie na Redditie powiedziało, że nie, nie chcemy e, nie zgadzamy się na taki tryb dokładnie było w ankiecie, czy chcecie, czy chcecie, nie chcecie e, zdecydowana większość graczy powiedziała, zostawcie e, trudne Sekiro i niech ono nie będzie dostępne e, dla każdego, tylko niech będzie właśnie dostępne dla tych e, dla tych pasjonatów. No tak, no tak gdyby w tym już ikonicznym Super Mario Bros. usunąć, nie wiem, wszystkie te e, gumbasy, wszystkie te żółwie, wszystkie roślinki właściwie gra miała być trudna, tylko dlatego, że tam są jakieś to dziury wszystko, w ziemi, to, dokładnie. tak, no to no, taki byłby efekt e, tych op, tego obcięcia poziomu trudności. E, a też e, no, jak przeglądałem Twittera, to się spotykałem ze skrajnymi opiniami. Jedni twierdzili, no wrzućcie taki poziom, co wam szkodzi, a drudzy, no, że ta gra właściwie nie miała już by sensu w, w, przy takiej opcji do wyboru. Tak mi się kojarzy, że może to by było, że jakbyś, jakbyśmy kupili Ferrari i mieli tylko taki guzik, który sprawia, że nie możesz rzucić więcej niż drugiego biegu. Tak? I tylko do 60 na godzinę, e, tylko do 3000 obrotów. Nie. E, jak kupujemy Sekiro, to chcemy dostać w twarz, mówiąc kolokwialnie. Jak kupujemy sportowe samochody, to też chcemy nim poszaleć. Ale gry mają jeszcze inne sposoby, poza, poza zwiększeniem poziomu trudności. Mi taki przychodzi do głowy, na przykład e, seria strutowy boże, te, Przepraszam bardzo. Strategii turowych XCOM, w której zbieramy sobie swój team komandosów walczących z kosmitami i jeśli jeden z naszych komandosów, jeden z naszych żołnierzy zostanie zabity, no to zostanie zabity, jest totalna, permanentna śmierć, nie możemy go odzyskać, czyli cały budowany przez część gry, ten, ten, ta postać, czyli robione do niej odpowiednie update'y, tak? dodawanie jej broni, nowych umiejętności, po prostu ginie, nie no. ma jej. Tak, to może być frustrujące, ale z kolei też jest sporym wyzwaniem dla samego gracza. to e, jest taki chyba stały punkt gier typu like, gdzie przemierzamy ogromne lochy, zabijamy wielu bossów pochowanych w różnych komnatach, zbieramy sporo ekwipunku i innych śmieci po drodze, e, no ale gdybyśmy się natknęli na coś, co no, przekracza nasze umiejętności, no to giniemy i musimy zaczynać praktycznie od nowa, chociaż nie zawsze różne są pomysły na, na tę grę. E, też podobnie chyba jest w grach typu piaskownica, gdzie mamy już na dzień dobry dostępny cały świat. Świat, ale pewne rejony tego świata się lepiej nie zapuszczać, jeżeli nie nabędziemy doświadczenia zarówno jako my jako gracze i zarówno nasza postać, ale też pewnie ekwipunek, który na przykład jest istotny w Zeldzie, Breath of the Wild, gdzie na przykład mm, liczą się właściwie tylko nasze umiejętności, tylko ekwipunek postaci w Zeldzie nie rozwijamy. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o trudne gry komputerowe. Dajcie nam znać, co myślicie na ten temat, czy faktycznie y, powinno się robić gry tylko dla tych pasjonatów, czyli te tylko najtrudniejsze, tylko te, które y, na Skopion i zmieszając z błotem, czy, czy gra na przykład typu Sekiro właśnie e, powinna być dostępna też dla normalnych, normalnych. niesfiksowanych nie na jednym tytule e, graczy, tl, czyli takich jak, jak 95% właściwie jak ja. całego, całego community. My będziemy się tymczasem żegnać, dziękujemy Wam bardzo za, za ostatnią godzinę. Adam Berdzik, Mimo Szymczak i do usłyszenia jak zwykle za tydzień w niedzielę o godzinie 11. Cześć! Cześć.